Też pada, chciałoby się powiedzieć, lubię kiedy pada, ale tak nie jest, nie lubię kiedy pada, szczególnie jak jest dzisiaj, tak trochę jeszcze wiosennie chłodniasto BMW jedzie, restacja B9 CCH, czarne ładne, siódemka, nie lubię kiedy pada, nie lubię kiedy pada, druga rocznica, lubię kiedy pada Śmierci Tomka minęła w styczniu, a my mamy już wiosenne klimaty. I czekam sobie na autobus. Czekam sobie na autobus. Ma być za lada chwilę. Sprawdziłem tutaj w telefoniku i... No ma być. Ma być niedługo. I dzisiaj zapraszam Was na podcast drogi. Będziemy udawać się z jednego miasta do drugiego miasta. Wciąż podróży, wciąż jedziemy, wciąż podróżujemy. Już mało zostało do końca. Ale wciąż jesteśmy w drodze. Mówiąc szczerze, zimną rękę muszę założyć małą rękawiczkę. Bo inaczej chyba się nie da. Momencik. O, właśnie. Właśnie tak to wszystko w podcaście słyszycie, jak to wszystko działa. Autobus ma być za chwilę. Ja postaram się może do autobusu coś nagrać. Zobaczymy. Jedziemy, jak już wspomniałem, z małego miasta do drugiego miasta, większego. Czeka nas przeprawa przez rzekę, przez jakiś tunel, przez jakiś most W każdym razie witamy Was Drodzy zobacze, witam Wszystkie też słuchaczki Szczególnie mogą wpisać jakieś dziewczyny Fajne komentarze I to tyle I, o, Widzę już autobus jest na horyzoncie więc, więc dobry czas na intro Dobry czas na wejście Krótkie, dwuminutowe I cóż, i zapraszamy Na dzisiejszy odcinek Chłopaki z Brooklyna pozdrawiają Filipowy podcast Dublina. Filipie kierowniku, jak skabowych na trzaskałeś Odcinków bez lików Podcast nie tylko dla sępu pozdrawiają chłopaki z bruklińskich odstępu. Serdecznie witamy już z autobusu. Jest ciepło, nie pada, no i cóż, wygodnie, autobus z miękkimi siedzeniami nie za, jakby to można powiedzieć, zajęty, że tak się wyrażę, no ale co ważniejsze, jedziemy, autobus numer linii 160, powinniśmy być tam, gdzie powinniśmy być za jakieś 27 czy pół godziny, mniej więcej tak to jedzie. No i cóż, takie króciutkie wejście Mówię wam tylko dzisiaj Jeszcze raz dzień dobry Podcast z podróży Podcast z autobusu Podcast Szczęśliwy Bo jakże może być inaczej Podróżowanie To jest fajna rzecz, podróżowanie To naprawdę Powoduje uśmiech na mojej twarzy I nieważne gdzie, nieważne jak, byle do przodu Ale z celem, nie to, że E, e, chociaż powiedziałem nieważne gdzie, ważne gdzie, ważne gdzie wszystko jest ważne, ważne jest, żeby to wszystko było e, w dobrym humorze, a taki się jest zatem e, tak lekko poplątanie. E, witam Was serdecznie po raz kolejny i cóż, e, może jeszcze z podróży coś Wam opowiem, co będę widział za okna, bo się to przeoknie i to tyle, to tyle i wrócimy, wrócimy po chwili. Słuchacie podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Jest kilka miast na świecie, w których czuję się dobrze. Jest tam Amsterdam, jest to Wiedeń, jest to Londyn. Tam. I jest to to miasto. Chociaż jestem tu dopiero trzeci raz. Raz byłem szybkim przejazdem. Parę lat temu byłem tutaj na dłużej i teraz znowu jestem na dłużej, ale żeby wszystko dopełnić, żeby wszystko pięknie się złożyło, to ważne słowo, złożyło, e, złożyło się w piękną całość, żeby miasto dobrze działało, to trzeba się znaleźć w miejscu, w tym mieście, e, które napawa optymizmem, napawa kreacją, napawa dobrymi fluidami po prostu zatem e, witam Was z Nowego Jorku witam Was z Rockefeller z Rockefeller z Rockefeller Center a przede wszystkim witam Was znowu otwartego sklepu Lego właśnie tutaj na Rockefeller Center e, no i cóż e, nadaję do Was dzisiaj, w ten dzień e, w zasadzie to mógłbym sobie kamerkę włączyć e, i pokazać Wam e, jakiego banana mam na twarzy ale to nie chodzi o to, chodzi o to, że są miejsca, do których się wraca, są e, ludzie, z, z którymi lubi się wracać, ale też są inne rzeczy, właśnie mówię o klockach Lego, do których się nie wraca, z którymi się jest całe życie. I taką historię dzisiaj, e, może trochę Wam opowiem, e, historię, może nie powrotów, ale historię bycia w pewnych miejscach i bycia z pewnymi rzeczami, bo tak jak wspomniałem, Nowy Jork jest fantastycznym miejscem tutaj, gdzie jestem na Manhattanie, na 50. ulicy 5. Alei, tu mniej więcej jest tym sklep, w tym miejscu. Zaraz przy tej fontannie, zaraz przy takim złotym Aniele albo czymś takim i tutaj w tym miejscu się właśnie znajduję. I dzisiaj zapraszam Was na krótki podcast z Nowego Jorku, zapraszam Was na trochę chodzenia po ulicach, bo ja lubię takie chodzenie po ulicach i gadanie co widzę, chociaż radio to teatr wyobraźni, powtarzam to prawie w każdym podcaście. No i cóż, zapraszam Was na śniadanie w wielkim jabłku, zapraszam Was na mały spacer i zapraszam Was po prostu na te kilka chwil z Dawidzińskim, który specjalnie dla Was i też troszkę dla siebie e, wybrał się do tego wielkiego miasta, cóż a dzisiaj witam Was z Nowego Jorku Cheryl Crow gdzieś z tyłu śpiewa, e, ja Wam poszeleszczę trochę klockami, żebyście wiedzieli, że ja jestem w tym sklepie, bo to wiecie, różnie bywa poszeleszczę Wam teraz czerwonymi poszeleszczę Wam niebieskimi to są niebieskie płaskie dwójki e, białe kwadratowe czwórki E, podłużne czwórki e, oj, spadła czwórka tak e, płaskie czwórki, brązowe słyszycie inaczej e, dachówki zupełnie inaczej różowe płytki to dla dziewczyn e, i kwadratowe jedynki tak, hałasują a powiem wam jeszcze jak trójki e, hałasują że inaczej, te czwórki bo czwórki hałasują inaczej niż inne klocki, więc żeby nie było jest fantastycznie, jest dobrze w ogóle muszę wam powiedzieć, że tu jest taka ogromna wielka ściana no i możesz takie jakby są słoiki, możesz sobie z tych słoików wybrać kolor klocków jaki chcesz na wagę, na wagę, ile sobie tam wybierzesz tyle jest, za 3 tony 2 dolary, więc tak wygląda już podjechać tirem E, można kwiatki wybrać kwiatki, proszę bardzo e, i tak to słychać bo dzisiaj nic nie wygląda różowe płaskie czwórki znowu e, płotki, proszę bardzo więc radio to teatr wyobraźni no i musicie sobie to wszystko wyobrazić bo nie ma innego sposobu na dzisiejszy podcast nie ma Innej metody, żeby to wszystko Wam przybliżyć. No i nie ma innego lepszego podcastera, który yy, z klockami Lego ma tyle do yy, wspólnego. Zatem do usłyszenia! I cóż, yy, połazimy troszeczkę i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Przy, Rockolf... przy Rockefeller... Rockefeller, mam problem z tym. Przy Rockefeller Center jest. Ee... W zimie jest ślizgawka, a w lecie jest taka mała, mały parczek, można by tak powiedzieć, z takim złotym, e, latającym gościem. E, I cóż, witam Was w drugim wejściu z tego miejsca. I cóż, idziemy na piątą oleję, e, bo tam jest jakiś fajny sklep, e, który chciałbym jeszcze odwiedzić. A ja cóż, nabyłem drodzy kupna mały zestaw Star Warsów, małe minifigurki no bo trzeba, no bo jestem jest przywiązany do tego typu rzeczy, że coś gdzieś kupuje i wiem gdzie kupuję i jest po prostu fajnie witam Was z Nowego Jorku jeśli, przepraszam witam Was z Nowego Jorku, jeśli ktoś nie zauważył, nie wysłyszał gdzie jestem piąta aleja, lepsze sklepy, lepsze wieżowce ładniej a ja cóż idę sobie Zapraszam Was dzisiaj właśnie śniadaniowo. Trochę policji od rana dzisiaj jest. Nie wiem, czy coś się stało, czy jakiś wybuch, czy coś. Jestem teraz przed kościołem takim białym. Byłem tutaj parę lat z redaktorem Markiem. Tutaj jest prawie takie epicentrum, gdzie ludzie zostawiali, pamiętam, na płocie przy tym kościele kartki, że ktoś zginął, że ktoś missing, że ktoś zaginął a propos wybuchów w a... pamiętam, pamiętam, z redaktorem tutaj byłem a dzisiaj pochodzimy sobie, piąta aleja 49 ulica zrobię wam zdjęcie mamy małego gołuproska. i w sumie tym się posługuję, nie wyjmuję dzisiaj nic wielkiego autobus do numer, zaraz wam powiem który numer, M4 Midtown via Broadway no i tak to wygląda, chcecie zdjęcie autobusu proszę bardzo, wszystko będzie dzisiaj w podcaście taką małą wam podróż może zaserwuję podcastową i wideo wideo, jak coś mówi, wideo wideo zdjęciową no bo troszeczkę trzeba słyszałem, że Nowy Jork że Nowy Jork to nie jest Ameryka Nowy Jork to jest miasto, państwo i rządzi się zupełnie innymi zasadami i tutaj zupełnie to wszystko inaczej wygląda zupełnie inaczej wszystko działa o, jaka ładna fura Land Rover tak, oczywiście ładne fury tylko z Europy naprawdę amerykańskie samochody są okropne wielkie i bez duszy bez gustu w tręce, można by tak powiedzieć ale taki kraj, no cóż czy ja powinienem iść tam czy tutaj, tego nie wiem w sumie ym, muszę iść troszeczkę do y, nadu. Chcę dojść do Times Square, y, który jest całkiem niedaleko. Widziałem go i, idąc tutaj, więc więc więc, y, wszystko będzie dobrze. Y, co chciałem powiedzieć o samochodach, ale nie rozmawiajmy o gustach dzisiaj. Cieszmy się, że jesteśmy. Y, cieszmy się, że jesteśmy tutaj razem, czyli wy drodzy słuchacze. Pozdrawiam Michała z Kanady, pozdrawiam e, Toborków, pozdrawiam Andrzeja Famielca, którego jeszcze nie pozdrawiałem. E, pozdrawiam całą byłą załogę podcastofonu. E, pozdrawiam dziewczyny, które słuchają podcastów. E, w ogóle słuchacze pozdrawiam Was serdecznie. E, I cieszę się, że jestem. Cieszę się, że nadaję podcasty. I po prostu dobrze jest e, dzielić się z Wami tym, co widzę. No bo... Mm, no bo to jest fantastyczne. Polski podcasting jest jaki jest. 10 lat temu zaczęliśmy. W lutym był początek. W lutym tego roku była dziesiąta rocznica. No ale cóż, cieszmy się z tego co mamy. A mamy naprawdę 500 projektów, które przez te 10 lat się ukazały i naprawdę nie mamy czym czego żałować, mamy czym się chwalić, bo naprawdę zaczęliśmy równo z Amerykańcami, zaczęliśmy bardzo wcześnie, z jedna, chyba z niewielu dziedzin, gdzie zaczęliśmy na tym samym poziomie, w tym samym czasie, kiedy zaczęli Amerykanie, więc takie małe powiązania polsko-amerykańskie. No i cóż, chodzę sobie, jestem już na... wciąż jestem na piątej la bo chcę być na piątej la tu gdzieś jest mój sklepik, który chciałem jeszcze odwiedzić, ale mam już 48 ulicę. Chodzimy sobie. Jest przyjemnie. Chociaż taki mały jakiś chłodek gdzieś w ręce. powinienem mieć rękawiczki. Mały chłodek gdzieś troszeczkę po rękach ciągnie. Karen, Karen Milen, Lao Feng Chang, jakiś sklep. Z jubilerski New York Gifts, wszędzie amerykańskie flagi, no bo wiadomo, Ameryka to oni muszą mieć flagi, oni muszą być najlepszym krajem na świecie, oni muszą być naj, naj, naj, naj, naj, ale jak powiedziałem wcześniej, skupmy się na dobrych rzeczach. Pan w takiej dziwnej czapetce na głowie znaczy się, że d, d, więc idziemy powoli, pomalutku. Na 33 E, mam e, e, być na 33 e, do 33 mam dojść i tam jest mój sklepik e, a to jeszcze kawałeczek, kawałeczek, kawałeczek więc e, powolutku sobie pójdziemy powolutku sobie e, do Was e, będę wracał co chwilę, a teraz cóż 6 minut gadam i czas na ogrzanie rąk, może pójdę gdzieś na małą herbatkę e, może pójdę gdzieś coś małego zjeść, bo jeszcze nic od rana nie jadłem. mówiąc szczerze Wysiadłem z samolotu, zostawiłem bagaż i mówię, jadę do centrum, połazić jadę yy, nagrać coś fajnego dla słuchaczy. Zatem yy, wrócimy po chwili, trochę się ugrzeję, troszeczkę yy, coś wymyślę, co tu z sobą zrobić i do usłyszenia, za chwilę. Filip Dawidiński, podcast nie tylko dla orów.org z Nowego Jorku, specjalnie dla Was. Zapraszam. Muszę wam powiedzieć troszkę o samochodach, bo w każdej mojej podróży mówię o samochodach, słyszycie autobus. Mój ojciec w 70-tych latach był w Stanach i pamiętam gdzieś, jak już trochę percepcja moja była świadoma, oglądałem te zdjęcia i widziałem właśnie, ojciec był w Chicago i w Nowym Jorku. Pracował troszkę tu i tam, chociaż większość krewnych mam w Chicago. To pamiętam te wielkie, amerykańskie e, żółte taksówki. Ogromne. O, tutaj jest Grand, e, Grand Central Station, ok? To tutaj z drugiej strony powinno być e, Times Square. E, te wielkie, ogromne amerykańskie samochody. Zresztą z tego co pamiętam, redaktor e, Marek Gural. E, on miał takiego wielkiego, amerykańskiego samochoda. E, zobaczymy, może uda się nim przejechać, ale pamiętam te wielkie Fordy potwory 60 litrowe I teraz wciąż żółte taksówki są teraz wciąż tutaj na ulicy gdzie idę West 43 ulica wciąż one są ale to już nie są amerykańskie potwory to już nie są wielkie 16 litrowe bydlaki Toyota Nissan, Toyota, Nissan, Toyota, Ford, taki e, SUV Toyota, Toyota, Nissan, Toyota. Ile samochodów naliczyłem? Z 10. Amerykański był jeden. I ta wygląda tak wygląda taksówkowa ulica w Nowym Jorku. E, wszystkie te samochody, które tutaj jeżdżą, Toyoty, właśnie mają same hybrydowe. Więc jakoś tam oczyszczają to powietrze, albo nie zanieczyszczają, powiedzmy w ten sposób. Wielki autobus, którym przyjechałem tutaj do miasta. Małe z przodu dźwiczki I ludzie sobie spokojnie wchodzą. O, zara. Proszę bardzo. Now hiring. Czyli tak. Reopen soon. No trudno, no trudno. H&M z drugiej strony. Nie wiem, czy chciałbym ciuchy szukać, ale chyba nie, chyba nie. E, nawołem w drodze kupno małe Legaski. E, chyba pójdziemy tutaj w prawo, e, pójdziemy sobie w prawo na Times Square. No ale mówię właśnie Wam o samochodach, że e, zobaczcie co z tymi stanami się stało. Zobaczcie co stało się z motoryzacją i tak jak powiedziałem kiedyś, parę lat temu, jak byłem gdzieś tam u mojej mamy, jeździłem to czym bogatszy stan, tym większe Japo japońskich samochodów i tutaj w zasadzie, nie wiem czy można to, tymi kryteriami oceniać ale no rzeczywiście, taksówki 90% to są właśnie japońskie Toyoty, Priusy Camry i takie Priusy większe, trochę takie kombi jakby i znajdzie się oczywiście taki Ford, który jedzie teraz Taki starodawny troszeczkę, nie pamiętam jak się nazywa, muszę sobie znaleźć nazwę, ale Toyota, Toyota, Toyota, Mercedes, Toyota. No i cóż, taki mamy klimat, chciałoby się powiedzieć, taki mamy świat, i tak to tutaj wygląda z tymi taksówkami. Amerykańskie samochody, muszę Wam powiedzieć, że są widoczne, ale to od razu widać, że to jest amerykański, że jest, nawet mówię o osobówkach że jest e, duży, postawny e, mnóstwo chromu z przodu e, w ogóle chrom to jest chyba ulubiony metal e, e, amerykańskich designerów samochodowych e, no bo mnóstwo mnóstwo mnóstwo tego jest e, ja jestem teraz przed e, New York Public Library um, e, i cóż zrobimy sobie jakieś zdjęcie zrobimy sobie jakieś przerwę i zapraszam Was na dalszą podróż po ulicach Nowego Jorku. I pewnie zakończymy ten podcast tak, jak, zaczę... jak zaczęliśmy, czyli piosenkę Przykrocza Turnała. Wtedy było Wędrujemy, a dzisiaj może będzie na samym końcu piosenka Byłem w Nowym Jorku, Lewidziński. Podcast nie tylko dla orów.org i Nowy Jork. To, co dzisiaj dla Was mam, to, co dzisiaj dla Was i łażę z mikrofonem i z lekko chłodną ręką specjalnie dla was, drodzy słuchacze zatem do usłyszenia w następnym wejściu a teraz słuchajcie podcastu, nie tylko dla orłów troszkę się w centrum wieje ale nie jest źle nie jest źle witam was serdecznie z Times Square czym jest Times Square dla tych, którzy nie wiedzą? jest tym, czym jest dzisiejszy świat. Jedną wielką reklamą, jedną wielkim, jednym wielkim sklepem i w zasadzie na Times Square nie ma nic specjalnego oprócz wielkich, ogromnych reklam, tak samo jak na Trafalgar Square w Londynie, ale chyba każde duże miasto musi mieć taki kawałek. Chociaż tutaj ogromne są te Monitory to nie są monitory, no to są jakieś takie, wiecie, płaskie reklamy świecące, różne inne reklamy wyświetlające, różne inne potwory się pokazujące. E, jedna fajna rzecz, może tak Wam powiem, że e, coś bym zjadł, kurde jeszcze nic nie jadłem, ale to zaraz kończę gadać i, e, że można sobie zrobić zdjęcie i gdzieś tam na jakimś Twitterze, którego nie mam, e, znaleźć. E, zatem, znaczy zdjęcie to jest tak, że jest taka ogromna, wielka reklama, chyba rewlona, ale tak co jakiś czas ona pokazuje to, co dzieje się na ulicy. No i turyści przychodzą i patrzą na te reklamy, ale też czekają na to zdjęcie, ale patrzą na te reklamy, na reklamy zdjęcie się robi tak powiedzmy raz na 5 minut. No i można to sobie na Twitterze gdzieś zobaczyć. Ja nie mam Twittera, jak wspomniałem ale zrobiłem zdjęcie, że jestem na zdjęciu więc to wystarczy niebieska kurtka niebieska czapeczka, niebieski cieniutki szaliczek, niebieskie spodnie brązowe buty, czarny zoom biały człowiek, dawiziński nie tylko dla orówkop.org z Nowego Jorku zatem witam Was w kolejnym wejściu z Times Square no i idę już i idę coś zjeść fresh fish, live lobster no i don't want a lobster Maybe fish But morning fish, I don't know uh, Well uh, Ruby Tuesday uh, To nie To jest knajpa O, fajnie, breakfast uh, Chyba usiądę uh, Wygląda całkiem uh, ok uh, Ale tu trzeba usiąść no, ja bym tak simple fresh American dining uh, Czy ja bym chciał coś usiąść Czy ja bym chciał coś tak trochę nastojąco? Uh, cholera Sam nie wiem, mówiąc szczerze uh, Bada, bada, bada, bada, bada. czy to jest jakiś menu żebym mógł zobaczyć ile co kosztuje znaczy nie to, że Żydzę, yy, yy, ale chciałbym zobaczyć ile co tam 11.30 to chyba jest jeszcze 11.30 eee. ty, ty, ty, chyba wejdę bo tak myślę, że wejdę i, i. I co, czemu nie? wejdę sobie na śniadanko i to takie króciutkie było 4-minutowe wejście z Times Square Muszę wam powiedzieć, że jestem na 7 Avenue i 41 ulicy niedużo się dzieje dzisiaj muszę wam powiedzieć ja myślałem, że ten Nowy Jork będzie mega jaki zatłoczony a tutaj ten ruch jest taki, słyszycie bo... Bo... jedzie Toyota jedzie Nissan jedzie Toyota, jedzie Nissan, jedzie Ford same taksówki e, czasami jakaś taka ładniejsza fura o 500-500 e, 550 mietek e, jakiś amerykański potwór e, to tak samochodowo e, no to co, wchodzę na śniadanko i cóż, spotkamy się po śniadanku i pogadamy trochę dłużej, bo tak ostatnio no, tutaj jest Wi-Fi, więc sobie skorzystam więc e, tak to wygląda i e, do usłyszenia entrance It works, yeah? Yeah. Yeah. Yeah. Serdecznie witam po śniadanku. No najlepsza to była herbata z cytryną. mówiłem sobie takie kawałeczki i pieczone kurczaka. I do tego sałateczkę. I do tego jakiś zimny napój. No i wiadomo, herbateczkę. Um, oczywiście um, tutaj śmiesznie, bo doliczają z rzędu tip, czyli podatek, nie podatek, tylko no ten, jak to się mówi, napiwek um, może zdać jeszcze napiwek ekstra um, ale co zrobiłem, ale mój rachunek wynosił um, 28 dolarów um, ale doliczyli tam ileś, ileś i wyszło 36 um, więc um, no tak jest urzędu. No. Pewnie to wszystko z podatkiem, jakoś coś tam, coś tam. No ale pamiętam, że no tak tutaj już jest jakoś ustanowione, że ten podateczek, nie podateczek, tylko tipeczek już jest wliczony. Zatem jestem najedzony, jestem zadowolony, jestem na 39 ulicy i 7 Alei. No i co? Idę sobie dalej. E, troszkę bez celu, trochę e, jakby to powiedzieć no i idę sobie, no i idę sobie i e, zwiedzam sobie miasto i, i wieczorem e, do wieczora jeszcze trochę czasu, a wieczorem mam się spotkać z znajomymi e, jakiś nocleg już mam gdzieś zabukowany wszystko załatwione samolot do domu za parę dni, więc jeszcze się tutaj po tym mieście troszeczkę posnuję ale zanim się posnuję, wysnuję odlesę, to jeszcze z Wami troszeczkę tutaj pobędę. To jest podcast nie tylko dla orów z Nowego Jorku. Nie tylko dla orów.org. Zmieniliśmy domenę jakiś czas temu, no bo była za droga. A tutaj muszę Wam powiedzieć, że też jest troszeczkę drożej. Bo na przykład jak kupowałem sobie Legasy gdzieś wcześniej, też w Nowym Jorku. No no na przykład takie ludziki, wiecie jak to są pakowane pojedyncze <śmiech> Mini figurki to no 2,99 zł. A tutaj w sklepie e, gdzie kupowałem na Rocker, rocker Feller e, e, kosztował e, 4,29 zł bodajże, czyli dużo drożej. No ale punkt robi swoje i pewnie ten sklep e, do najtańszych, jeśli mówię o czymś nie należy, więc jakoś trzeba sobie zarobić. No ale kupiłem jeszcze nie wiem, co mam w pudełku, bo kupiłem sobie w pojemniczku, bo kupiłem sobie dwa ludziki i zestaw Star Warsów. Więc, więc, tak to wygląda. A ja cóż, idę sobie, idę sobie, mówiąc szczerze, jeden samolot, który mi troszkę mi wpadł w oko, amerykański, to jest Lincoln M. Teraz wam powiem, jak wygląda. MKT. All Wheel Drive. Nie powiem, że jest ładny, ale coś w nim jest takiego, że cholera, nie wiem, no jest rzuca się w oko e, ładny nie jest, ale coś ma takiego, że troszkę przyciąga to oko zatem e, tak jak bym powiedziałem wcześniej, taksówki żółte, tak jak były, innych jakoś nie widzę, chociaż e, chyba jakaś zielona mi mignęła, są takie zielone, e, FedEx Office e, Podbelly Sandwich Shop e, 37, Don't Block The Box e, Chase amerykański bank, czyli wiadomo wszystko zaczęło się od amerykańskich banków wszystkie problemy które przyszły w Europie do 2008 Liberty Travel Prato I Love New York czyli New York Gifts zatem taki dzisiaj podcast wiecie, chodzony Radio to teraz Wyobraźni, powtarzam to powtarzam o, przepraszam za to, przepraszam Będę musiał to jakoś zciąć. E, Radio to teatr wyobraźni. Musicie uwierzyć, że jestem w Nowym Jorku. Musicie uwierzyć, że idę za całkiem e, fajną e, murzynką, ale wiecie co z murzynkami? Jest trochę nie tak. E, one mają strasznie takie, no nie nie wszystkie oczywiście, ale takie wypukłe dubska, Że normalnie są plecy proste, prosto, a nagle takie siedzisko, nie? żeby można na przykład postawić piweczko. Więc... E, e, to co słyszycie za mną, za moimi plecami To jest zapewnie straż pożarna. E, one mają takie straszne sygnały tutaj. E, tak, straż pożarna. Ja zrobię zdjęcie. Może mi się uda. Straż pożarna. Tutaj strażacy. Strażacy mają bardzo duże poważanie w związku z 9-11 e, i no, to jest chyba najbardziej lubiana jakby taka zawodowa grupa społeczna e, no dobra, no takim się lajsnęło, że zrobili swoją robotę i widać, widać e, jakby e, że jak strażak idzie, te ludzie nie powiem, że tam się kłaniają w pas, ale ale no jest, są poważani bardzo, policjanci też w miarę, ale muszę wam powiedzieć, co jest co mnie dziwiło bardzo, ale zdziwiło mnie to już dawno, bo jak byłem kiedyś dawno w Stanach, e, taki teraz, że na przykład jak idą żołnierze, byłem na lotnisku i przyszło trochę żołnierzy, to ludzie klaskają, nie yeah, heroes, Nie, yeah, fantastycznie, jesteście zbawcami naszego narodu, walczycie za naszą ojczyznę i w ogóle i, i ludzie po prostu wstali i klaskali jak szli po prostu, czasami żołnierze latają takimi normalnymi liniami, nie tylko takimi samolotami transportowymi. No i to było takie... Nie wiem, w Europie by coś takiego nie przeszło. Absolutnie. W ogóle. Żołnierz jest żołnierz. I... i, i no i okej. Okay. No, a tutaj... W klaszczą ludzie, poklepują po plecach. No i w ogóle. I takie to wszystko... Patetyczne, patriotyczne, amerykańskie. Och, Jezus. No. No ale spotkaliśmy się dzisiaj nie po to, żeby marudzić. Jak już mówię. Ale po to, żeby porozmawiać z Wami. 35 West e, czyli ja muszę e, tak, e, można pomóc z Homelessą też e, zatem tak to wygląda troszkę ruch się wzmógł. jest godzina 12.30 e, muszę wam powiedzieć, że właśnie ruch troszeczkę wzmocnił się może tak lunchowo wszyscy e, może lunchowo wszyscy gdzieś tak sobie wyszli 12.39 dokładnie 35, 36 jaki zegar z kątem oka zauważyłem, że sobie leci więc, więc tak to bywa A ja cóż, powolutku, powolutku będę kończył moje spotkanie z wami na Manhattan'ie Powolutku będę się żegnał eee, Dzieje się eee, Samochody jeżdżą, taksówki jeżdżą eee, Ludzie chodzą murzynki e, e, żółci hindusi e, biali e, mówię, że Manhattan to jest tygiel świata Manhattan to jest takie miejsce w Ameryce które do końca nie wiadomo czy jest Ameryką, jest jednym wielkim krajem, jest wielkim miejscem, gdzie wszystko się e, plącze i tak to bywa znowu słyszycie, jedzie jakaś straż pożarna znowu słyszycie, coś się dzieje ja nagrywam ja jestem dla Was ja jestem Waszym reporterem proszę bardzo Wiecie, co mnie jeszcze zadziwia? Że ta straż ma napisane FD... FD... NY. NY to wiem, New York, a FD... To chyba Filip Dawidziński, nieprawdaż? Co myślicie? Filip Dawidziński to jest właśnie FD New York. E, czy to dla mnie? Czy to o mnie? Czy to ja? Właśnie... Zatem e, tak to wygląda. Tak to słychać w zasadzie w dzisiejszym podcaście. Słyszeliście straż pożarną, słyszeliście taksówki, słyszeliście ludzi, e, słyszycie miasto, e, słychać czasem Subway, też który tutaj w takich kratkach pod ziemią jeździ Ale chyba najbardziej słychać dzisiaj mnie w tym podcaście oczywiście o zieloną taksówkę widzę, ale znowu to kamery e, Więc e, więc tak to słychać, tak to jest i będę się z Wami żegnał, no bo ile można chodzić po mieście, ile można nawijać, ile można mówić co jest wokół, dobrze jest, sympatycznie jest, troszkę zimno w rękę, wiosennie, ale nie szkodzi wszystkie cierpienia dla słuchaczy. Zatem, dziękuję Wam za ten podcast chodzony, dziękuję Wam za spotkanie i dziękuję. I zapraszam na kolejny podcast, w którym będziemy jechali, którym będziemy jechali um, gdzieś, żeby kogoś spotkać. Zatem to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia i żegnam Was z 33. ulicy i 7. alei. Zatem do usłyszenia. Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów z każdym swój limit, no tak, też. no tak, słuchacze też, więc kończymy niedługo podcast z redaktorem ale zanim skończymy z redaktorem jeszcze na pewno coś słyszymy ciekawego, może o przyszłości redaktora, może o tym że podnośnik się od, od, od, od, odrodził od stycznia możemy słuchać nowych odcinków pierwszy odcinek był chyba o Omanie, bardzo fajny o, o Mamy, Omana, czyli różne takie inne ciekawe sprawy dużo ciekawych, zresztą redaktor mówi mi na ucho, że dużo podróżowania będzie w tym, w tym roku i dużo pływania i, i A, różne inne takie... Bez zmian, bez zmian czyli będziemy Wymiali. dużo redaktorów jak to zwykle będzie lał wodę jak to stary żaglowiec I, i tyle i zobaczymy jak to wszystko się łoży zatem do usłyszenia Dobrze będzie też na lotnisko się Siedzimy z redaktorem już w autobusie, żeby dojechać do jego daczy. Trzeba wziąć jeden autobus, przesiąść się w drugi, z drugiego w trzeci, z trzeciego w czwarty i potem po nas przyjedzie jego urocza Małżewina. Redaktorze, chciałem się spytać, 10 lat podcastu minęło w styczniu. Redaktor Masy? jest... Którego podcastu? Ogólnie polskiego Nie. podcastu, podcastingu można by powiedzieć. Minęło w styczniu 10 lat i redaktor jego czołową gwiazdą można powiedzieć jest i był bo kilka wyróżnień, kilka podcastów w roku. Redaktor odebrał takie symboliczne nagrody, ale rękę słyszałem, redaktor dostał kiedyś. No, ale to była nagroda dobrej woli, innego redaktora. Aha, aha, no tak, tak. Chciałem się spytać, może tak trochę na wyros się zapytam, ale co panu podcasting dał przez te sześć prawie lat nagrywania redaktora? Dużo. Mhm. Znaczy dużo różnych rzeczy, wiesz, no, Między innymi my się mogliśmy spotkać i to mhm kolejny raz poza tym, no ludzi się spotyka Wiesz, no ja nagrywam takie odcinki generalnie, nie wiem 90% jeśli nie lepiej odcinków Podnośnika to są wywiady z ludźmi i, i właśnie goście audycji Podnośnik mieszkają w różnych miejscach, na różnych kontynentach i opowiadają o różnych tematach i i, nie uważam, że to jest, jest dobre spotykać się z ludźmi czegoś nowego się dowiedzieć, a przy okazji jeśli mm. ktoś chce posłuchać to też może się mm. czegoś dowiedzieć, także czy też, pierwszy podcast redaktora to była podgłośnia i potem podgłośnią to różnie było i czy był taki moment, kiedy pomyślałeś sobie że, że właśnie ten styl, który teraz masz, że robisz wywiady czy to przyszło jakby automatycznie z samego początku Czy jakby sobie tak wymyśliłeś, że tak, że tak ma być? Nie, to po prostu To był taki krok Który nastąpił później Pierwszy podcast, czyli Podgłośnia mm -hmm. To był też fajny podcast Taki spontanicznie ten podcast powstał no, Zaczęliśmy słuchać kolega mówi o, Jest coś takiego jak podcasting, podcast nie tylko dla orów Posłuchaliśmy, fajna rzecz, no możemy spróbować sami No i tak z kolegą zaczęliśmy chodzić w Nowym Jorku po polskich restauracjach Znaczy nie to, że zaczęliśmy, tylko bo zawsze chodziliśmy Gdzieś tam Aha. człowiek w domu nie gotuje, nie gotował Gdzieś tak trzeba czas, czasami coś zjeść no, Nie miałeś jeszcze żony i czwórki dzieci No, więc było inaczej, było więcej czasu i... Zaczęliśmy nagrywać w restauracjach, i niestety, potem jak to między Polakami bywa, niestety nastąpiły problemy natury. Każdy miał inną koncepcję, i ja nagrałem swój podcast. Kolega, z którym nagrywałem tamten projekt, no, przestał cokolwiek robić w tamtym temacie. Drogi nasze się rozeszły no i tak. Tak się potoczyło. Mhm. Czyli wszystko wyszło jakoś naturalnie? Naturalnie. Kilka nagród które redaktor dostał? No to chyba było przyjemne, że słuchacze tam gdzieś docenili jakaś jedna, druga, trzecia, czwarta ankieta i podnośnik zawsze gdzieś tam na wierzchu był. Ale chciałbym się spytać o inną rzecz, bo redaktor dość długo w zeszłym roku nie nagrywał. 100 odcinków zostało nagranych. Czy taka przerwa długa to trochę rozwala, trochę jakby można powiedzieć odwykłeś od nagrywania czy to była taka przerwa specjalna żeby odpocząć, żeby znaleźć nowych ludzi, nowe tematy czasami przerwa pomaga, czasami no. yy, przeszkadza, ja no. myślę, że w moim przypadku no, że to jest yy, coś, co po prostu dobrze zrobi no. dla słuchaczy dobrze dla no. mnie, dla dla nowych pomysłów, mam, mam jakieś nowe pomysły, mm -hmm. które, które będę chciał realizować, no i zobaczymy jak to będzie, wiesz, z czasem z, z chęciami mm -hmm. wiesz, nic na siłę no jest jeszcze powiem, powiem tak, zdradzę może jedną taką małą rzecz na zawsze chciałem nagrać odcinek o metrze nowojorskim to jest super mm -hmm. temat, tylko żeby nagrać taki odcinek, to trzeba lubię takie podcasty mm -hmm. drogi no ale trzeba się przygotować, trzeba oczywiście chcieć. Tak jak moja podróżca troszkę pod podcastem drogi jest prawie. To no, ten... no i. Chciałbym zauważyć jest. może e, coś takiego, że e, czcionką używaną w Noworodskim Metrze jest Helvetica To ty jesteś grafikiem, to tak? Ty tak, tak. O tym tak, więc. Powiedzieć. Więc y, tak to wygląda Ale myślę, że ciekawie Ale jak, jak, jak, jak byś chciał to zrobić? Y, jeździć metrem, gadać z ludźmi? Czy przygotować się jakoś tak? Y... Nie, nie, nie, no podnośnik to jest wiesz, podcast wiesz, no. dla Polaków Aha. Ja wiem, że wiele osób mówi po angielsku Ale no. chodzi o to, że Metro Nowojorskie ma fascynującą historię Jest po prostu y, To taki twór Który no jest bardzo interesujący sam w sobie i jest masę historii, które, które tam chcę opowiedzieć, które opowiem i też jest dużo faktów i no i taki jest właśnie plan, ale to, to jest pomysł, który od zawsze chciałem zrealizować, ale no z różnych przyczyn tam. Czy będzie coś w stylu takiego twojego podnośnika, że znajdziesz człowieka, który będzie opowiadał? Nie, nie, nie. to nie. Ja, ja będę chodzić to to z telefonem, tak... jeździł Aha. po, jeździł Aha. wiesz... To w ten po Nowym Jorku i opowiem Aha. tam wiesz, parę ciekawych rzeczy czyli coś innego będzie, czyli, czyli będzie coś innego tak dobrze Zatem tak to wygląda. także wiesz, że mam jeszcze parę takich tematów i, mm -hmm. i zobaczymy jak będzie z realizacją jeśli wiesz mm -hmm. jeśli uda się nagrać fajnie jeśli nie to któregoś dnia podziękuję za, mm -hmm. za to że no, jest kilka osób które słuchają podnośnika mm -hmm. i, no, i tyle wiesz nic na, siłę. nic na siłę na razie wiesz no słuchaj, powiem ci tak kilka lat nagrywam podnośnik miałem masę odcinków poziom takie emigracyjnych ludzie opowiadali historie prawdziwe historie e, historie z ich życia w jaki sposób pojawili się w Stanach co były no naprawdę e, nikt, nikt tutaj na podnośniku nie zarabiał ani, ani ja, ani, ani te osoby, które chciały coś powiedzieć i, i, e, i Nowy Jork o co mi chodzi przez tych, przez tych kilka lat y, z, zmienił się i Greenpoint, tam gdzie mieszkali mm -hmm. Polacy, też się zmienił I, mm -hmm. i jeśli ktoś widział film szczęśliwego Nowego Jorku i faktycznie Nowy mm -hmm. Jork tak kiedyś wyglądał to, to, to, to nie było nie, bo niektórzy reżyserowi, przepraszam to najpierw była książka Redlińskiego mm -hmm. Jorczycy, potem niestety, niestety albo stety autor musiał zmienić tytuł ze Szurojorczycy na Nowojorczycy. Potem był Cud na Greenpointie, sztuka teatralna i potem był film. Zdaje się, że Machulskiego, mm. nie będę mm. szczęśliwego Nowego Jorku. Mm -hmm. I, I kiedyś w Nowy Jork, tam gdzie żyli Polacy, faktycznie ten Greenpoint tak wyglądał. W tej chwili powiem szczerze, że yy, mieszkać na Greenpoincie to jest to jest, to, to, jest, to jest dobre miejsce do, do zamieszkania tak się zmieniła okolica także kiedy, parę lat temu za żadne pieniądze bym tam nie chciał mieszkać i jeździłem tam żeby spotkać się z ludźmi, żeby coś zjeździć I, i mogłem spotykać takich ludzi jak Marian z, z Greenpointu który przyjechał tutaj chyba w bagażniku z Kanady jak pamiętam i takie historie były na podnośniku a teraz nie, nie ma już takich ludzi może gdzieś tam są, ale ciężko spotkać, bo wymiotło ludzi, wymiotło Polaków z Greenpointu i, i przez to. Bo yy... za drogo, czy po prostu? Za drogo, tak. Za, za, za drogo zmieniła się okolica, zmieniły mm. się ceny. Ci Polacy, którzy kiedyś przyjechali w starych czasach i kupili tam sobie dom, czy jakąś tam wiesz majątność, posiadłość, tam jakąś nieruchomość, mm -hmm. to tam mieszkają i, i, i źle się nie mają, ale okolica się zmieniła, i ceny poszły mm. do góry, i sąsiednia okolica. Część Brooklynu Williamsburg jest... Tam, gdzie byliśmy. Tak, to jest po prostu... Cały czas się rozwija, budowane są nowe jakieś kondominia, nowe, nowe wieżowce, powstał masek naj, powstały nowe parki, cały czas już coś powstaje, tam zonik został zmieniony, kiedyś tam były jakieś warstaty, jakieś tam, no, nie wiem, małe fabryczki, teraz tam oczywiście budowane są domy i, i, i ludzie z Manhattanu, ci którzy mieszkają na Manhattanie to przyjeżdżają na weekend do, do knajp na, na Williamsburg mhm. 10 minut metrem Metro L, bardzo blisko i jest naprawdę jest, jest, powiedziałbym lepiej niż na Manhattanie bo na Manhattanie, no wiadomo jak Manhattan wygląda mhm. także no, sytuacja się zmienia podnośnik się zmienia, nie tylko dla Orów się zmienia mhm. jest, także... czuję ewolucję Czuję, czuję to wszystko, że kiedyś byłem taki trochę bardziej gościu z, m, napalony gościu z napalonym mikrofonem, a teraz już raczej więcej szanuję słuchaczy i szanuję ludzi, z którymi rozmawiam i też nie nagrywam wszystkiego, nie? I, i, I nie to, że uważam, co nagrywam, ale jakby okres takiej fascynacji gąbką minął i i teraz raczej już staram się przemyśliwać odcinki i nawet jeśli teraz z tych wakacji prawie 30 odcinków nagrałem, to prawie każdego, każdy odcinek pamiętam w głowie, że do tego muszę coś dograć, do tego muszę coś dograć i, i mam plan, to nie jest takie, wiesz, wszystko yy, szalone, że wyjmuję gąbkę i gadam, chociaż. Tak jak w poprzednich podcastach ostatnich było z Nowego Jorku, po prostu wyjąłem mikrofon i chodziłem po mieście i mówiłem, zobaczę, co jest, co się dzieje, ale muszą być takie podcasty. Czasami lubię takie na setę nagrać i pochodzić i pogadać, co widzę, a czasami są bardziej planowe, ale ogólnie myślę, że to wszystko już jest bardziej ułożone i takie spokojniejsze i myślę, że dalej jest, wiesz, gdzieś duch, nie tylko dla orłów, we wszystkim, ale już to wszystko jest takie troszeczkę poważniejsze może w tą stronę tak myślę tak wciąż w autobusie, zaraz jest przesiadka na następny potem następny, potem następny i następny i potem żona i czwórka dzieci Marka nas odbierze i będziemy w domu już zatem kończymy to wejście i pewnie spotkamy się może z domu i pogadamy może coś jeszcze na sam koniec i to tyle, przed chwilą z mojej prawicy zawsze, zawsze, zawsze z prawicy pamiętajcie Lewica to nie jest ulubiona strona Marka. Eee, właśnie, redaktor Marek Guralski, tak go nazywamy. starszy podcaster e, wieczorową porą. Starszy, wiekiem, oczy starszy. Tak, tak. Zatem dziękujemy i do usłyszenia. Mam nadzieję, że że Wam się to wejście redaktora dość takie osobiste e, podobało, bo bardzo ciężko go mówiąc szczerze, e, nawet nie zmusić, ale poprosić o głos, bo on jest skromny, taki nieśmiały chłopak i nie lubi gadać o sobie, a przede mną troszeczkę się otwiera i, i cieszę się bardzo i, i, i to dla Was słuchacze, dla Was i i tak to jest. zatem głosujcie na nie tyle głosujcie na podnośnik. To są jakieś, jakieś rankingi? Nie, ale no. zrobimy tak, żebyśmy wygrali, nie? W te rankingi są w ogóle niepotrzebne. Ja wiem, ale to tak było trochę, razy, żeby no. stymulować nasze społeczeństwo podcastowe, żeby czasami ktoś tam coś tam zaglądał, ale zrobimy taki ranking, żebyśmy znowu wygrali, co? Słuchaj, No, no. Poprosimy nagrodę może od Witkowskiego, żeby nam przysłał jakieś fajne i ten.. I, i tyle. I, i, i do usłyszenia w takim razie i wrócimy jeszcze Siema Filip Filip nie słyszy mnie dziad jeden no ale przynajmniej można posłuchać jego podcast nie tylko dla orłów Witamy ponownie jedziemy już samochodem z redaktorem powiem Wam, że źle się czuję bo redaktor siedzi po, prawo, po lewej stronie a jak słyszeliście redaktor za bardzo po lewej stronie nie chce siedzieć, no ale takie życie taki układ komunikacyjny chciałem się redaktora spytać nie pamiętam czy to już kiedyś się pytałem ale chyba, chyba, chyba nie o historię tego samochodu, bo samochód jak się wychyle, to nie widać przodu jak się wychyle, to nie widać tyłu to nie tak, że to jest jakiś van taki, że od razu się kończy, od razu zaczyna. To jest taki samochód, że jak idziesz, jak zaczynasz iść od tylnego zderzaka, to parę kilometrów minie zanim dojdziesz do przodu. To jest taki starodawny, amerykański, wielki samochód. I chciałbym redaktorze się spytać tak króciutko, ja tu będę mikrofon podsyłał, um, o historię tego samochodu, bo ja już, mówiąc szczerze, słyszałem um, niedawno, ale słuchacze nie. Więc czy redaktor gdzieś mógłby przybliżyć historię tego wielkiego, ogromnego Cadillac'a? Znaczy samochód jest biały, jest stary, ale jeździ, ma 27 czy 28 lat. A ty mnie pewnie pytasz o historię, w jaki, o historię w jaki sposób ja ten samochód nabyłem. Tak, dokładnie. Myślę, że o to chodzi. Tak, tak. tak no to... Bo jaki to samochód tak do końca nas nie interesuje, jaka marka? Tak, samochód no. jest biały, nie Mercedes, ale też jest znaczek z przodu. I było tak, że kiedyś kupowałem samochód. Znalazłem oczywiście na internecie samochód, ale nie ten. To był samochód czarny. Ale to redaktor nie kupował tego samochodu za młodu, jak samochód był nowy, bo 27 lat temu nie było internetu, tak? Nie, nie, nie. nie, nie, nie, nie. Ja ten tak. samochód mam, mam kilka lat, ale A. chodzi o to, że on już był stary, jak ja go kupowałem. A. Tylko chciałem samochód kupić... Znalazłem, ja w ogóle lubię stare samochody i kwadratowe, kanciaste I znalazłem taki samochód Biuik 88 rocznik mały przebieg, sprzedawał ten samochód sprzedawało towarzystwo pogrzebowe bo to był karawan jeszcze była trumna, jeszcze była paka taka drewniana, że trumne można było tam wozić no i taki był ładny samochód myślę, że sobie kupię, bo fajnie wygląda, mały przebieg niezniszczony, garażowany kwadratowy, tak fajna, fajna fura jednoosobowa z tyłu no, to był generalnie dwuosobowy samochód no i plus paka z tyłu no. należąco no to, należąco tak, czyli wygodnie i pojechałem do do dealera, i okazało się, że jakiś chińczyk przede mną ten samochód już szarpnął, no i ten właśnie, którym teraz jedziemy stał sobie przed yy, przed, przed tam lokalem Ładnie wywoskowany, jeszcze dobry lakier był jeszcze radio działało, jeszcze dużo rzeczy było innych i ten a i kupiłem ten samochód Miał być na pogrzeb, a kupiłem taki do ślubu i cała historia, samochód jeździ Także... 27 lat bez większych problemów Tak, tak, tak Samochód wygodny jak widać hmm, tak. Jak słychać w zasadzie Jak słychać Znaczy nie słychać, bo nawet sprężyny nie, nie hałasują w samochodzie ani nic Mówiłem wcześniej, um, mówiłem wcześniej w podcaście, że dawno temu mój tata był w Stanach, w Chicago czy w Nowym Jorku i dostawałem takie zdjęcia i ojciec sobie stoi gdzieś na rogu i same takie wielkie amerykańskie taksówki. Coś w tym stylu jak ten samochód, wielkie żółte, a teraz to taksówki same Toyoty. W, centrum, w epicentrum amerykańskiego miasta y, japońskie te samochody taksówkowe, więc tak pozmieniało się w tym kraju dość mocno samochodowo. Więc, więc, więc widzicie ostoja tutaj amerykańskości, redaktor Cadillac, biały Cadillac on się jakoś nazywa, nie? Brouham. albo Braucham, nie wiem jak to się czyta bo tu ma taką tabliczkę w ogóle muszę powiedzieć, że w środku jest wszystko w drewnie orzechowym, pięknie, tak ładnie o, tak hałasuje takie to jest, to jest taka klamka do zamykania drzwi ale mamy też klamkę do otwierania czyli tu są dwie klamki więc tak Wam powiem jest o, centralny zamek działa window na dół działa szybko do góry działa trochę wolniej tak na lusterku oczywiście jak to w Stanach objects in mirror are closer than the AP są so, so, więc tak jest napisane zresztą większość samochodów amerykańskich tak właśnie ma napisane, bo to ludzie tutaj czasem nie myślą, patrzą, że jest bliżej a jest dalej, wyprzedza ciach, bombka i potem trzeba do ZUS-u czy tam do innych takich ubezpieczycieli jechać po naprawę co to za miasto, gdzie jesteśmy teraz? Przejeżdżamy przez Newark I jedziemy na lotnisko Właśnie za miastem tak I tam będziemy się ścigać Jedno z szeglotnic nowojorskich tak. Z masz okazję i przyjemność Wracać do domu Tak, do domu, wracam już powolutku do domu Redaktor mnie zawozi swoim wielkim potworem Zostawiliśmy dziewczyny w domu I dzieciaki Tych dzieciaka nie będę gadał Ale żadne nie jest podobne do Marka, nie wiem czemu więc, więc tak to jest. Może to nie jego, cholera wie. Zresztą wiecie, jak to jest. Marynarz w niejednym porcie ma żonę czy dziewczynę, więc chociaż tutaj to chyba nie pasuje, bo to marynarka powinna być. I to wojenna, redaktor to... No, no, nieważne. Tramwaj tu jest. Czy to jest tramwaj? Tramwaj, zobacz. O, szyny tramwajowe. Kurczę. Myślałem, że tylko tramwaje są w tym W San Francisco A tutaj proszę bardzo Nowoczesne środki komunikacji Tramwaje Redaktorze, chciałem się spytać Prawie na sam koniec Jakie plany żeglarskie? Gdzie płyniemy w tym roku? Słyszałem, że będą jakieś Jak to się mówi te Wyspy Dziewicze Coś większego się kroi, taki rejs na przykład na miesiąc albo na dwa gdzieś, nie wiem, Karaiby albo Nowy Meksyk, albo gdzieś Aruba, coś. Jakie są plany na ten rok? Bo sezon jeszcze się nie zaczyna, więc możemy podywagować tak wstępnie, króciutko. Plany na razie są do ustalenia. Aha. Dobrze, i tym obiecującym i takim bardzo i jakby to powiedzieć przyszłościowym stwierdzeniem żegnamy się z redaktorem i pewnie usłyszymy się za jakiś czas, nie wiadomo a jak nie usłyszymy się to zawsze redaktora możecie usłyszeć przez kilka sekund tylko w jego podcaście podnośnik, bo on tam zawsze na dzień dobry mówi że jestem fajny, fantastyczny i posłuchajcie sobie dzisiaj jeszcze fantastyczniejszego gościa zatem marynarskie pozdrowienie, jakie jest marynarskie pozdrowienie? 600 pod wodą? Nie, stopy wody pod kilem, albo 600 pod ziemią, jakoś tak więc stopy wody pod kilem Wam życzymy z redaktorem redaktor drapie się po swojej siwej, długiej do pasa brodzie, zawiną ją właśnie wokół gałki od biegów tu biegi są w kierownicy w tym samochodzie co to jest straszne nie, źle to wygląda, jakoś tak nie podoba mi się, ale tak kiedyś było dawno w Stanach, teraz biegi są gdzieś niżej no, ale dobrze, sześć stóp pod ziemią, stopy wody pod kilem i płyniemy. Płyniemy już powoli do domu. Do usłyszenia, dziękuję i, i tyle, nie? Koniec. Koniec. Byłem w Nowym Jorku. Tak? No. Byłem w Nowym Jorku. To naprawdę wielkie przeżycie. Po prostu polecieć i być w Nowym Jorku. Po prostu polecieć i być. Więc. Więc, Więc byłem w Nowym Jorku. Siedziałem w Nowym Jorku. Tak, taki jak jestem To byłem i siedziałem A potem? A potem się zmęczyłem I co? I stałem w Nowym Jorku Stałem w Nowym Jorku I widziałem musisz tam pojechać i zobaczyć mówili mi pojedź tym bardziej, że możesz to, to musi być wspaniałe Nowy Jork więc dobrze powiedziałem pojadę i zobaczę i opowiem wam jak było Poleciałam, poleciałam. Byłam i widziałam, i stałam, i siedziałam w Nowym Jorku. Mówili mi, pojedź, pojedź i zobacz. Musisz tam pojechać i zobaczyć. Mówili mi, pojedź, tym bardziej to musi być no Nie dla Sokołów, nie, nie dla Mew, nie, nie dla Wróbli, nie, nie, nie, nie dla Wron. Nie Dawid Filipczyński, podcast tylko dla orłów.